Ewangelia według świętego Marka, rozdział pierwszy. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak napisano u proroków, oto ja posyłam anioła swego przed obliczem Twoim, który przygotuje drogę Twoją przed Tobą. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostymi czyńcie ścieżki Jego. Jan chrzcił na pustyni i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała ziemia judzka i jerozolimczycy i wszyscy byli przez niego chrzczeni w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. A Jan przyodziany był sierścią wielbłądową i pasem skórzanym około biodr swoich i jadał szarańcze i miód leśny. I głosił mówiąc. Idzie za mną możniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien schyliwszy się, rozwiązać że myka u jego obuwia. Ja was chrzciłem wodą, ale on was będzie chrzcił Duchem Świętym. I stało się w one dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i ochrzczony został przez Jana w Jordanie. I zaraz wystąpiwszy z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha stępującego nań jak gołąb. I rozległ się głos z nieba: Tyś jest syn mój miły, w którym mi się upodobało. I zaraz duch wyprowadził go na pustynię. I był tam na pustyni przez czterdzieści dni, będąc kuszony od szatana, i był ze zwierzętami, i aniołowie służyli mu. Lecz potem, gdy Jan był uwięziony przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. A przechadzając się nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata jego, zapuszczających sieć w morze, bo byli rybakami. I rzekł im Jezus, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. I oni, zaraz opuściwszy sieci swoje, poszli za Nim. I poszedwszy stamtąd trochę dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeuszowego i Jana, brata jego w łodzi naprawiających sieci. I zaraz ich powołał, i oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza w łodzi z najemnikami, poszli za Nim. I weszli do Kapernaum, i zaraz w sabat, wszedłszy Jezus do synagogi, nauczał. I zdumiewali się nad nauką Jego, albowiem uczył ich jako mający moc, a nie jak uczeni w piśmie. I był w synagodze ich człowiek mający ducha nieczystego, który zawołał, mówiąc, Ach, cóż my z Tobą mamy, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś wytracić nas? Wiem, kto jesteś, żeś święty Boży. I zgromił go Jezus, mówiąc, umilknij i wynijdź z Niego. I potargawszy go duch nieczysty, zawołał głosem wielkim i wyszedł z niego. I zlękli się wszyscy tak, iż się wzajemnie pytali, mówiąc, cóż to jest? Cóż to za nowa nauka, że podług swej władzy nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne? A rozeszła się wieść o nim prędko po całej krainie koło Galilei. I wyszedłszy zaraz z synagogi, przyszli do domu Szymona i Andrzeja z Jakubem i Janem, a teściowa Szymona leżała w gorączce, o czym mu zaraz powiedzieli. I przystąpiwszy podniósł ją, ująwszy za rękę i zaraz opuściła ją gorączka i usługiwała im. A gdy nadszedł wieczór i słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych i całe miasto zgromadziło się u drzwi. I uzdrowił wielu, których rozliczne choroby trapiły, i wygnał wiele demonów i nie dopuścił mówić demonom, bo go znali. A bardzo rano przed świtem wstawszy wyszedł i odszedł na puste miejsce i tam się modlił. I pośpieszyli za nim Szymon i ci, którzy z nim byli. I znalazłszy go, rzekli mu, wszyscy szukają cię. I rzekł im, idźmy do przyległych miasteczek, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. I kazał w ich synagogach po całej Galilei i wyganiał demony. I przyszedł do Niego trędowaty, prosząc Go i padając przed Nim na kolana, mówił Mu, jeśli chcesz, możesz Mię oczyścić. A Jezus, zmiłowawszy się, wyciągnął rękę, dotknął się Go i rzekł Mu, chcę, bądź oczyszczony. I gdy to wyrzekł, zaraz odszedł trąd od Niego i był oczyszczony. I przygroziwszy Mu, Jezus zaraz Go odprawił i rzekł Mu, Patrz, abyś nikomu nie powiadał, ale idź pokaż się kapłanowi i ofiaruj za oczyszczenie swoje to, co rozkazał Mojżesz na świadectwo dla nich. Ale on odszedłszy, począł wiele opowiadać i rozsławiać tę rzecz, tak iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale był na ustroniu, na miejscach pustych i schodzili się do Niego zewsząd. Marka, rozdział drugi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 Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą, że Królestwo Boże przyszło w mocy. I po sześciu dniach wziął Jezus z sobą tylko Piotra i Jakuba i Jana i wprowadził ich na wysoką górę i przemienił się przed nimi. I szaty jego stały się lśniące, bardzo białe jak śnieg, jak ich żaden farbiarz na ziemi nie może wybielić. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. I odezwawszy się, Piotr rzecze Jezusowi. Mistrzu, dobrze nam tu być, przeto zróbmy trzy namioty. Tobie jeden i Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Albowiem nie wiedział, co ma powiedzieć, bo byli przestraszeni. I powstał obłok, który ich zacienił i rozległ się głos z obłoku mówiący... Ten jest Syn mój miły, Jego słuchajcie. I obejrzawszy się, już nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego przy nich. A gdy stępowali z góry, przykazał im, aby tego nikomu nie opowiadali, co widzieli, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. I zatrzymali to słowo u siebie, pytając się między sobą, co to jest zmartwychwstanie? I pytali Go, mówiąc, Cóż wtedy uczeni w piśmie powiadają, że Eliasz ma przyjść pierwej? A on odpowiadając, rzekł im, Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko naprawi, a o Synu Człowieczym jest napisano, że musi wiele wycierpieć i za nic być poczytanym. Ale powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i uczynili mu, co chcieli, jak o nim napisano. I przyszedłszy do uczniów, ujrzał wiele ludu około nich i uczonych w piśmie spór wiodących z nimi. I wnet cały lud ujrzawszy go, zdumiał się i przybiegłszy, witali go. I pytał uczonych w piśmie, o cóż spór prowadzicie z nimi? I odpowiadając, jeden z ludu rzekł: Nauczycielu, przywiodłem do ciebie syna swego, który ma ducha niemego. Ten gdziekolwiek go napadnie, rwie go, a on się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Już mówiłem uczniom Twoim, aby go wygnali i nie mogli Lecz on odpowiadając mu rzeczy O rodzie niewierny, jak długo z Wami będę I dokąd Was znosić będę Przyprowadźcie go do mnie I przyprowadzili go do niego A gdy duch go ujrzał, zaraz go porwał A on upadłszy na ziemię, przewracał się i pienił I spytał ojca jego, od jak dawna to się mu dzieje a on powiedział od dzieciństwa i często go rzucał i w ogień i w wodę, żeby go zgubić, ale jeżeli coś możesz, ratuj nas, zlitowawszy się nad nami. Ale mu Jezus rzekł, owszem, jeżeli możesz uwierzyć, wszystko jest możliwe wierzącemu. I zaraz ojciec chłopca zawoławszy rzekł ze łzami, wierzę Panie, dopomóż niedowiarstwu memu. A widząc Jezus, iż się lud zbiega, zgromił ducha nieczystego, mówiąc mu – Duchu niemy i głuchy, ja ci rozkazuję, wyjdź z niego i już więcej nigdy nie wracaj. I krzyknął, i bardzo go szarpnął, i wyszedł z niego, a chłopiec był jak martwy, tak, że wielu mówiło, iż umarł. Ale Jezus, ująwszy go za rękę, podniósł go, a ten wstał. I gdy wszedł do domu – Pytali go na osobności uczniowie jego, czemu my go nie mogliśmy wygnać? I rzekł im, ten ród inaczej wyjść nie może, chyba przez modlitwę i post. I stamtąd wyszedłszy, szli przez Galileję, a nie chciał, aby ktoś o tym wiedział. Albowiem nauczał uczniów swoich i mówił im, syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale gdy będzie zabity, dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni tych słów nie rozumieli i bali się go pytać. I przyszedł do Kapernaum, a będąc w domu, pytał ich, o czym w drodze między sobą rozmawialiście? Lecz oni milczeli, albowiem rozmawiali między sobą w drodze, kto z nich jest większy? I usiadłszy, zawołał dwunastu i mówił im, jeśli kto chce być pierwszym, Niech będzie ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. I wziąwszy dziecię, postawił je w pośrodku nich, a wziąwszy je na ręce, rzekł im, Kto by jedno z takich dzieci przyjął w imieniu moim, mnie przyjmuje. A kto by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, ale tego, który mię posłał. Tedy mu odpowiedział Jan, mówiąc, Nauczycielu, widzieliśmy jednego, który w imieniu Twoim demony wyganiał i zabroniliśmy mu, gdyż nie chodzi z nami. Ale Jezus rzekł, nie zabraniajcie mu, albowiem nie ma nikogo, co by czynił cuda w imieniu moim, a potem mógł zaraz źle mówić o mnie. Bo kto nie jest przeciwko nam, za nami jest. Albowiem, kto by was napoił kubkiem wody w imieniu moim, dlatego że jesteście Chrystusowymi, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. A kto by zgorszył jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, daleko lepiej by Mu było, aby zawieszono kamień młyński u szyi Jego i w morze Go wrzucono. I jeśli Cię gorszy ręka Twoja, odetnij ją, lepiej jest Tobie ułomnym wnieść do żywota, niżeli dwie ręce mając iść do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. I jeśli cię noga twoja gorszy, odetnij ją, lepiej tobie jest chromym wniść do żywota, niżeli dwie nogi mając być wrzuconym do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. I jeśli cię oko twoje gorszy, Wyłup je, lepiej Tobie mając jedno oko wniść do Królestwa Bożego, niżeli dwoje oczu mając być wrzuconym w ogień piekielny, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Albowiem każdy ogniem osolony będzie i każda ofiara solą osolona będzie. Dobra jest sól, ale jeśli sól swój smak straci, czymże ją osolicie? Miejcie sól sami w sobie i zachowajcie pokój między sobą.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 I gdy się przybliżył do Jerozolimy, do Betwagi i Betanii koło Góry Oliwnej, posłał dwóch swoich uczniów i rzekł im, idźcie do miasteczka, które jest przed wami i wszedłszy do niego, niebawem znajdziecie ośle uwiązane, na którym nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A jeśli by wam kto rzekł, cóż to czynicie, powiedzcie, że je pan potrzebuje, a zaraz je tu przyśle.” Poszli tedy i znaleźli ośle uwiązane u drzwi z zewnątrz na ulicy i odwiązali je. I niektórzy z tych, co tam stali, mówili, cóż czynicie, że odwiązujecie ośle? A oni im powiedzieli, jak im był rozkazał Jezus i puścili ich. I przyprowadzili ośle do Jezusa i włożyli na nie szaty swoje, a On wsiadł na nie. I wielu słało szaty swoje na drodze. Drudzy zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A ci, co przed nim i ci, co za nim szli, wołali, mówiąc Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi w imieniu pańskim. Hosanna na wysokościach. I wjechał Jezus do Jerozolimy i wszedł do świątyni i oglądał wszystko. A że była już wieczorna godzina, wyszedł do Betanii z dwunastoma. Następnego dnia, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. I ujrzawszy z daleka figowe drzewo mające liście, podszedł zobaczyć, czy czasem na nim czegoś nie znajdzie. I do niego przyszedł, nic nie znalazł jednak, tylko liście, bo nie był czas na figi. Wtedy rzekł Jezus do drzewa, niechaj na wieki nikt z ciebie owocu nie je. I słyszeli to uczniowie Jego. I przyszli do Jerozolimy i wszedłszy Jezus do świątyni, począł wyganiać sprzedających i kupujących w świątyni. I poprzewracał stoły tych, co pieniędzmi handlowali i stołki tych, co sprzedawali gołębie. I nie dopuścił, żeby ktoś miał przenieść naczynie przez świątynię. I nauczał mówiąc im, czyli nie jest napisano dom mój domem modlitwy będzie nazwany od wszystkich narodów? A wyście uczynili z niego jaskinię zbójców. A słyszeli to uczeni w piśmie i przedniejsi kapłani i szukali, jakby go stracić, albowiem się go bali, dlatego że cały lud zdumiewał się nad nauką jego. I gdy nadszedł wieczór, wychodził z miasta. I rano przechodząc obok drzewa figowego, ujrzeli, iż uschło od korzenia. I przypomniawszy to sobie, Piotr rzecze mu – Mistrzu, oto figowe drzewo, które przekląłeś – Uschło. A Jezus odpowiadając rzekł im Miejcie wiarę w Boga, bo zaprawdę powiadam wam Kto bykolwiek rzekł tej górze, podnieś się i rzuć się w morze A nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że to się stanie, co mówi Stanie się mu, cokolwiek powie Przeto powiadam wam, o cokolwiek byście modląc się prosili Wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam I gdy stoicie modląc się Przebaczcie, jeśli co przeciw komu macie, aby i ojciec wasz, który jest w niebiesiech, przebaczył wam przewinienia wasze. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i ojciec wasz, który jest w niebiesiech, nie odpuści wam przewinień waszych. I przyszli znowu do Jerozolimy, a gdy się on przechadzał po świątyni, przystąpili do niego przedniejsi kapłani i uczeni w piśmie i starsi. I mówili do niego, jakąż mocą to czynisz i kto ci dał tę moc, abyś to czynił? A Jezus odpowiadając, rzekł im, spytam i ja was o jedną rzecz, odpowiedzcie mi, a powiem wam, jaką mocą to czynię. Czy chrzest Jana był z nieba, czy z ludzi? Odpowiedzcie mi. I myśleli sami w sobie, mówiąc, jeśli powiemy z nieba, to powie, dlaczego mu tedy nie uwierzyliście? Jeżeli zaś powiemy z ludzi, to bali się ludu, bo wszyscy Jana mieli za prawdziwego proroka.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 Czuwajcie wtedy, bo nie wiecie, kiedy Pan do domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kurpieje czy rano. By niespodziewanie przyszedłszy nie znalazł Was śpiącymi. A co Wam mówię, wszystkim mówię, czuwajcie. Marka, rozdział 14 A po dwóch dniach była Pascha i święto Przaśników, I szukali przedniejsi kapłani i uczeni w piśmie, jakby go zdradą pojmać i zabić.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 I powtórnie kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa, któremu powiedział Jezus, zanim kur dwa razy zapieje, trzy razy się mię zaprzesz. I wyszedłszy płakał. Marka, rozdział piętnasty. A zaraz nad rankiem przedniejsi kapłani ze starszymi uczonymi w piśmie i cała rada, naradziwszy się, związali Jezusa i zaprowadzili Go i oddali Piłatowi. I pytał go Piłat, ty jesteś królem żydowskim? A on mu odpowiadając, rzekł, ty powiadasz. I oskarżali go przedniejsi kapłani o wiele rzeczy. Wówczas znowuż pytał go Piłat, mówiąc, nic nie odpowiadasz? Patrz, jak wiele przeciwko tobie świadczą. A Jezus nic nie odpowiedział, tak iż się Piłat dziwił. A na święto wypuszczał im zwykle jednego więźnia, o którego prosili. A był jeden imieniem Barabasz, uwięziony z tymi, co rozruch czynili i w rozruchu popełnili zabójstwo. I tłum począł krzyczeć i prosić, aby uczynił im tak, jak zawsze czynił. A Piłat im odpowiedział, mówiąc, chcecie, abym wam wypuścił króla żydowskiego? Wiedział bowiem, że go z nienawiści wydali przedniejsi kapłani, ale przedniejsi kapłani podburzali lud, aby im raczej Barabasza wypuścił. A odpowiadając Piłat rzekł im znowu, cóż wtedy chcecie, abym uczynił z tym, którego nazywacie królem żydowskim? A oni znowu zawołali, ukrzyżuj go. A Piłat rzekł do nich, cóż więc złego uczynił? Ale oni tym bardziej wołali, ukrzyżuj go. A Piłat chcąc ludowi zadość uczynić, wypuścił im Barabasza, a Jezusa ubiczowawszy wydał, aby był ukrzyżowany. A żołnierze wyprowadzili go do pałacu, to jest do ratusza, i zwołali cały oddział wojska. I oblekli go w purpurę, i upludłszy koronę z ciernia, włożyli nań. I poczęli go pozdrawiać, mówiąc, bądź pozdrowiony, królu żydowski. I bili go po głowie czciną, i pluli na niego, i padając na kolana, oddawali mu pokłon. I gdy się z niego naśmiali, zdjęli z niego purpurę i oblekli go w szaty jego własne i poprowadzili, żeby go ukrzyżować. I przymusili przechodzącego niejakiego Szymona Cyrenejczyka, idącego z pola ojca Aleksandra i Rufa, aby niósł krzyż jego. I przyprowadzili go na miejsce Golgota, co się wykłada miejsce trupich głów i dawali mu pić wino z Mirrą, ale nie przyjął. I ukrzyżowawszy go, rozdzielili szaty jego, rzucając los o nie, co kto miał wziąć. A była trzecia godzina i ukrzyżowali go. Był też wypisany napis winy jego, król żydowski. Ukrzyżowali też z nim dwóch zbójców, jednego po prawicy i jednego po lewicy jego. I wypełniło się pismo, które mówi i ze złoczyńcami był policzony. A ci, którzy obok przechodzili, Bluźnili przeciwko niemu, kiwając głowami swymi i mówiąc Hej ty, który rozwalasz świątynię i w trzech dniach budujesz ją Ratuj siebie samego i stąp z krzyża Także i przedniejsi kapłani z uczonymi w piśmie Naśmiewając się mówili jedni do drugich Innych ratował, a siebie samego ratować nie może Niechże ten Chrystus, ten król izraelski Stąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli i ci, co z Nim byli ukrzyżowani, również urągali Mu. A gdy była godzina szósta, stała się ciemność po całej ziemi aż do godziny dziewiątej. A o godzinie dziewiątej zawołał Jezus z głosem wielkim, mówiąc Eloi, Eloi, lama sabachtani, co się wykłada, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I niektórzy z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili Oto Eliasza woła, a jeden pobiegłszy napełnił gąbkę octem i włożywszy ją na trzcinę dał mu pić, mówiąc Poczekajcie, zobaczymy czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć. Ale Jezus zawoławszy głosem wielkim oddał ducha i rozerwała się zasłona świątyni na dwoje od góry aż do dołu. Wtedy widząc setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak wołając oddał ducha, rzekł, prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym. Były też i niewiasty z daleka się przypatrujące, między którymi była Maria Magdalena i Maria matka Jakuba Małego i Jozesa i Salomea, które, gdy jeszcze był w Galilei, chodziły za nim i posługiwały mu, i wiele innych, które z nim przyszły do Jerozolimy. A gdy już był wieczór, ponieważ był dzień przygotowania, który jest przed sabatem, przyszedł Józef z Arymatei, znakomity członek rady, który sam oczekiwał Królestwa Bożego, śmiało wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. A Piłat zdziwił się, że już umarł i zawoławszy setnika pytał go, czy dawno umarł i dowiedziawszy się od setnika darował ciało Józefowi. A on kupiwszy prześcieradło i zdjąwszy go, owinął w prześcieradło i złożył go w grobie, który był wykuty w skale i przywalił otwór grobowy kamieniem. Ale Maria Magdalena i Maria Matka Jozesa przyglądały się, gdzie go kładą. Marka rozdział szesnasty. I gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Matka Jakuba i Salomea nakupiły wonności, żeby pójść i namaścić go.